Oferty, kupno, sprzedaż, finansowanie. Nieruchomości oczami eksperta. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Przy mikrofonie Tomasz Dodziński i Wiktor Klepcarz. Bieżące wiadomości z rynku nieruchomości. Porady i sugestie. Co wiedzieć trzeba? gdy przyjdzie potrzeba. Zapraszamy! Z rynku nieruchomości. Co oznaczają majowe dane liczbowe w zakresie sprzedaży domów? Według najnowszych danych Krajowego Związku Realnościowców, sprzedaż domów wzrosła w maju do sezonowo dostosowanego tempa rocznego na poziomie 5,5 miliona, co zdaniem jednego z analityków oznacza, że rynek jest w bardzo dobrej kondycji. Mark Fleming, główny ekonomista First American Bank, powiedział stacji CNBC, że pełen potencjał jest mierzony za pomocą takich wskaźników jak powstawanie gospodarstw domowych, stopa bezrobocia oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych. Zachęcające dane liczbowe w zakresie sprzedaży nowych domów w maju. W maju zwiększyły się zapasy nowych domów, jednak jak twierdzi Agencja Rządowa, sprzedaż nowych nieruchomości jednorodzinnych spadła w kwietniu aż o 6%. Mimo to z danych Biura do spraw Ewidencji Ludności wynika, że w maju tempo sprzedaży nowych domów osiągnęło drugi najlepszy poziom miesięczny od końca recesji. Rynek pozostaje na dobrej drodze do odnotowania w tym roku sprzedaży nowych domów na poziomie 551 tysięcy jednostek z łatwością przekraczając liczbę 501 tysięcy sprzedanych domów w 2015 roku, który był najlepszym rokiem sprzedaży od 2007 roku. Nationwide optymistycznie nastawiony do siły rynkowej.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 Zdaniem Nationwide, stabilny wzrost zatrudnienia przekłada się na większą liczbę płatności hipotecznych dokonywanych na czas, a rosnące ceny domów ograniczyły liczbę właścicieli borykających się z trudnościami finansowymi, co z kolei prowadzi do niższych stóp zaległych płatności. Miliony Amerykanów wydaje połowę swoich dochodów na czynsz. Dla milionów Amerykanów coraz trudniej jest zaoszczędzić na wkład własny na zakup domu. Z raportu dotyczącego kondycji rynku realnościowego kraju State of Nations Housing przygotowywanego co roku przez Wspólne Centrum Studiów Mieszkaniowych Uniwersytetu Harvarda wynika, że rekordowe 11 milionów osób wydaje co najmniej połowę swoich dochodów na czynsz, a ponad 21 milionów jest obciążonych kosztami, ponieważ przeznacza co najmniej 30% swoich wypłat,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 posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Hmm. co się stało? Nie rozumiem to czegoś. Szukam polskiego radia, włączam 10.30 AM i jest. Ale włączam także 1300 AM i gra to samo. No bo przecież to radio gra na obu częstotliwościach. Nie wiedziałeś? Włącz 10.30 lub 1300 AM i dowiedz się więcej. Codziennie jesteś na bieżąco. Przez całą dobę. Dla Polonii, o Polonii, profesjonalnie. 7 dni w tygodniu, w dzień i w nocy. Informujemy, bawimy, radzimy. I tak już od ponad 30 lat. 10:30 i 1300 AM. Twoje polskie radio. W internecie polskieradio.com. Sprawdź nasz profil na Facebooku. 10:30 i 1300 AM. Podwójna moc energii.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 już teraz 847 647 4000 847 647 4 i 3 zera lub w internecie posiadłość.com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 przedane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 30 WNVR Vernon Hills Chicago and AM 1300 WRDZ La Chicago Polska, Radio Pol Chicago Radio Chicago, Chicago. Chicago. Chicago. Chicago. Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość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 Amerykanie martwią się przystępnością cenową. Nowe badanie stwierdza, że zdecydowaną większość Amerykanów martwi przystępność cenowa nieruchomości. Według sondażu Now Housing Matters przeprowadzonego w 2016 roku przez MacArthur Foundation 8 na 10 Amerykanów uważa, że przystępność cenowa domów jest problemem. Tylko 29% jest zdania, że kryzys realnościowy już prawie się skończył. Dwie trzecie badanych są również przekonane, że można podjąć działania w celu rozwiązania problemu przystępności cenowej domów, jeśli tylko odpowiednia agencja rządowa zdecyduje się podjąć ten temat. Dobre i złe wieści z Rhode Island. W maju ponownie wzrosła sprzedaż domów w najmniejszym stanie kraju, Rhode Island. Według Związku Realnościowców z Rhode Island to 18 miesiąc z rzędu wyższej sprzedaży w ujęciu rok do roku. Jednak średnia cena wynosiła 239 tysięcy dolarów, czyli 15% poniżej średniej z 2006 roku. Raport Agencji Associated Press donosi, że ożywienie rynku nieruchomości w obszarze metropolitarnym Providence było jednym z najsłabszych w kraju wśród dużych obszarów miejskich. Jednak Artur Jacko, prezes Związku Realnościowców z Rhode Island mówi, że sytuacja nie jest taka zła. Jak twierdzi, zakup domu znowu staje się coraz bardziej atrakcyjny z powodu wzrostu wysokości czynszów i niskich stóp procentowych. Drony nie tylko dla wielkich, otwartych przestrzeni. Filmy wideo nagrane za pomocą dronów stają się standardem przy sprzedaży luksusowych nieruchomości. Kupujących urzekają niezwykłe widoki nieruchomości z lotu ptaka. Według The Los Angeles Times pojawiła się teraz nowość. Filmy nagrywane przez drony z wnętrza domu. Zdaniem gazety niektórzy agenci i piloci dronów wysyłają urządzenia na ekscytujące loty wokół żerandola przez przestrzenne salony ku zachwycającym widokom miasta z okien. Lokalny pośrednik przyznał gazecie, że jeden z jego klientów powiedział, iż nigdy nie zdawał sobie sprawy, jak piękny jest jego dom, dopóki nie obejrzał filmu nakręconego przez drona. Liczba przejęć nieruchomości w maju na poziomie nienotowanym od czasu sprzed kryzysu. Ile nieruchomości zostało przejętych w maju? Według Black Knight Financial Services trzeba cofnąć się do lata 2007 roku, aby znaleźć niższą liczbę. Black Knight donosi, że zapasy przejętych nieruchomości w zeszłym miesiącu spadły od kwietnia o 3,5%, co stanowi 29% spadek w ujęciu rok do roku. Natomiast liczba postępowań egzekucyjnych wzrosła w maju o 6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Zdaniem Black Knight, liczba postępowań egzekucyjnych w kwietniu osiągnęła najniższy poziom od 10 lat.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 Uwaga! Parcela budowlana w miejscowości Hanover Park. Wszystkie media na miejscu. Atrakcyjna lokalizacja na zaukowym końcu ulicy, tak zwanym Coldesack. Osiedle nowo wybudowanych domów oraz park miejski w bezpośrednim sąsiedztwie. Idealne miejsce na wybudowanie wymarzonego domu. Nie czekaj, dzwoń już teraz. 847-647-4000 847-647-4000 A w internecie posiadłość.com Z miłości do nieruchomości Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy! Wiadomości z rynku nieruchomości Większość baby boomersów jest zadowolonych z tego, gdzie mieszka. 8 na 10 ankietowanych przez AARP baby boomersów powiedziało, że chce zastarzać się w miejscu, w którym teraz mieszkają. Dotyczy to zwłaszcza Houston, Lansing i Tallahassee, gdzie prawie 90% nie planuje przeprowadzki. Co mogłoby przekonać baby boomersa do zmiany zdania? Badanie wykazało, że wielu rozważyłoby przeprowadzkę, gdyby przyniosło im to korzyści funkcjonalne lub ekonomiczne. Połowa badanych powiedziała, że jest otwarta na pomysł przeprowadzki do większego lub mniejszego domu. Opłaca się być fanem drużyny Cleveland Cavaliers.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 Metropolia z regionu Środkowego Zachodu przeżywa boom. Brama na zachód, St. Louis, to najgorętszy rynek nieruchomości ostatnich lat. Według raportu przygotowanego w maju przez Związek Realnościowców St. Louis, sytuacja ostatni raz wyglądała tak dobrze przed kryzysem realnościowym. Prezes John Grumley powiedział na kanale News Channel 5, że wzrost ten nie jest niczym zaskakującym. Jego zdaniem przedsiębiorcy również odkrywają, że mogą przenieść swoich pracowników do St. Louis, ponieważ rynek nieruchomości jest tam cenowo przystępny. Spowolnienie sprzedaży domów w Kalifornii Sprzedaż domów w Kalifornii wzrosła w maju o 2,2% w porównaniu do kwietnia. Jednak jak wynika z raportu przygotowanego przez Property Raider, dostawcę oprogramowania i danych, w zeszłym miesiącu spadła ona o 4,7% w porównaniu do maja ubiegłego roku. Dyrektor ds. badań ekonomicznych w Property Raider powiedziała, sprzedaż w całym stanie jest nijaka. Jej zdaniem, cytuję, bez wzrostu zapasów przystępnych cenowo domów, wysokie ceny będą w dalszym ciągu negatywnie wpływać na sprzedaż. Koniec cytatu. Średnia cena domów w Kalifornii pozostaje taka sama w ujęciu miesiąc do miesiąca, czyli na poziomie 430 tysięcy dolarów. Niskie zapasy to kolejna obawa początkujących nabywców. Według najnowszego raportu przygotowanego przez Fitch Ratings niedobory zapasów stają się większym wyzwaniem dla kupujących dom po raz pierwszy niż możliwość zaoszczędzenia na wkład własny. Dokument ten pokazuje, że kraj posiada obecnie zapasy na poziomie 4,7 miesięcy podaży na nowe i istniejące domy. Jest to poziom znacznie niższy od 5,5 do 6 miesięcy, które zwykle uważa się za normalny. Raport stwierdza, iż zachęcający jest fakt, że niektóre ważniejsze firmy budowlane wyraziły zainteresowanie lepszym obsłużeniem rynku dla domów na start.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 Posiadłość.com Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian. 847-647-4000 Posiadłość.com Hmm, co się stało? Nie rozumiem to czegoś. Szukam polskiego radia, włączam 10.30am i jest. Ale włączam także 1300am i gra to samo. No bo przecież to radio gra na obu częstotliwościach. Nie wiedziałeś?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 Wagę prosimy osoby poszukujące domu na północno-zachodnich przedmieściach. Rolling Meadows – sprzedaż bankowa. Murowany, parterowy dom 3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 Uwaga poszukujący domu na północno-zachodniej stronie miasta. Nowy na rynku, olbrzymi, murowany, szykagowski bungalow. Sześć sypialni, trzy pełne łazienki, wykończony basement z osobnym wejściem. Dom wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży.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 Posiadłość.com 847-6474000 Jak reklama domu, to tylko w dobrym towarzystwie. Magazyn radiowy Posiadłość. 847-6474000 Internet posiadłość.com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 Jessica Arnett z miejscowości Spring w Teksasie odkryła niedawno unikalne narzędzie sprzedaży – kostium pandy. Pośredniczka przeczytała o agencie w Anglii, który przebierał się w trudnie niedźwiedzia, by wzbudzić zainteresowanie ofertą sprzedaży. A kiedy klient, którego dom nie przyciągał zbyt dużej uwagi, poprosił ją, by zrobiła dokładnie to samo. Jessica zgodziła się pozować w kostiumie pandy do zdjęć reklamujących nową ofertę sprzedaży. I nagle skromny murowany dom z czterema sypialniami wzbudził ogromne zainteresowanie. Według Realtor.com 12 pokazów w ciągu pierwszych dwóch dni. Ale nie oczekuj, że Jessica Arnett w najbliższym czasie spróbuje tej sztuczki ponownie, ponieważ jak mówi, cytuję, nadmierne korzystanie z tego sposobu byłoby głupie. Koniec cytatu. Koszty pracy mają duży wpływ na wzrost cen. Rosnące koszty siły roboczej stanowią powód, dla którego ceny domów Rosną. W rzeczywistości koszt surowców spada, jednak w ciągu ostatniego roku średnie koszty budowy wzrosły o 1,8% z powodu kosztów pracy. The Wall Street Journal twierdzi, że od czasu kryzysu realnościowego, kiedy wiele osób straciło pracę i zostawiło branżę budowlaną na dobre, brakuje siły roboczej. Czy rosnące ceny domów stają się bańką? Czy obecne trendy na rynku nieruchomości wskazują na bańkę realnościową?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 Zadłużenie studenckie szkodzi rynkowi realnościowemu. Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Krajowy Związek Realnościowców i organizację Non-For-Profit American Student Assistance, prawie 3 na 4 Amerykanów spłacających kredyt studencki powiedziało, że obciążenie to uniemożliwia im zakup domu. 80% respondentów stwierdziło, że nie jest w stanie z tego powodu zaoszczędzić na wkład własny. Ponad połowa twierdzi, że nie spodziewa się, by mogła sobie pozwolić na zakup domu przez co najmniej 5 lat. The Washington Post sugeruje, że wiele osób z długiem studenckim mogłoby kwalifikować się na kredyt hipoteczny, gdyby tylko spróbowało. Jednak sporo z nich odstraszyły negatywne doniesienia w mediach.